Przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej. Za chwilę pomogą mi dwie siostry, Lucynka i Irenka. Za chwilę was poproszę. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do tekstu z listu do Koryntian. Pierwszy do Koryntian. Wersety od 23 i następne mówią nam o tym, co polecił Jezus swoim uczniom i Paweł cytuje to, co zostało mu przekazane przez Pana. Ale ten wiersz 23 Zaczyna się od słowa albowiem, w Nowym Przymierzu ja bowiem i ten zwrot wskazuje nam na kontekst, czyli na tekst troszkę wcześniejszy. Dlatego, aby dobrze rozumieć to, o co chodzi w tym głównym tekście, musimy zrozumieć tło, czyli kontekst. I proponuję, abyśmy dzisiaj odczytali najpierw wiersze 17 do 22. W wierszach tych Paweł opisuje sporo, na temat tego, co działo się w życiu Kościoła w Koryncie. Kościół z definicji jest czymś świętym, jest domem Bożym, jest świątynią Pana, jest ciałem Chrystusa, ale jednak w tym praktycznym wymiarze czasami Kościół nie jest wcale miejscem cudownym i wolnym od problemów. I dokładnie o tym mówi ten tekst. I czytamy. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą nawet muszą być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy wtedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy,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 Dlatego bacznie uważajmy na to, co się dzieje z nami. Ale szczególnie wiersze 18-19. Paweł pisze tutaj o zjawisku podziałów. Wiemy, że jest to zjawisko naganne, niedobre. Ale co on tutaj napisał? Wiecie, ja z tym tekstem czuję się nieswojo, przyznawam wam się. Bo to jest napisane, muszą być podziały między wami. Jak to muszą, Panie Boże? Modlimy się o jedność, modlimy się o miłość, modlimy się o zgodę, a tutaj czytamy, że muszą być, inne przykład, mówią, rozdwojenia, jak tu muszą? Nowy Przymierze mówi, powinny być. Powinny być. Ciekawe. Tekst ten mówi o niemiłej konfrontacji wewnątrz Kościoła. Wewnątrz. Nie na zewnątrz ze światem, ale wewnątrz. A więc brat z bratem, siostra z siostrą i tak dalej. Wewnątrz. Tak? Dobrze rozumiemy ten tekst? Zgadzamy się, że o tym on mówi? I to jest niemiłe. Podział jest miły? Nigdy nie jest miły. Rozdwojenie jest miłe? Nigdy nie jest miłe. Zawsze jest ból, napięcie. Uwaga, powodujące urazę. Zgadza się? Niestety tak. Wygląda to źle, ale w takich konfrontacjach ten tekst mówi, wychodzi prawda o nas samych. Prawda o tym, kto prawdziwie wierzy. Kto jest prawdziwym uczniem Chrystusa. Księga przypowieści Stalobona, wspaniała, mądra księga, znany werset, często tu cytowany, kiedyś stał się dla mnie odkryciem, z pamięci podam, nie zapisałem namiaru, ale znacie. Żelazo ostrzy się żelazem, ale zachowanie drugiego człowieka wygładza bliźń. Człowiek, człowieka, żelazo, żelazem. Zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt, prawda? Te dwa noże wydają niemiły dźwięk, jeżeli tam jest jeszcze jakaś chropowatość, to tym bardziej to szarpie, ale w końcu dochodzi do gładkości. Dokładnie tak jest z nami. Zgrzyt, zgrzyt. I możemy albo się rozstać, albo dalej zgrzytać, Uwaga, zgrzytaj coraz mniej, z każdym starciem mniej, mniej, mniej, mniej, mniej, aż w końcu będzie gładko i ostro. Gładko i ostro i będziemy narzędziami wyostrzonymi, przygotowanymi dla Pana. Albo się urazimy i z tymi zadziorami sobie pójdziemy gdzieś indziej. Odsuniemy się. Nie miła konfrontacja, ale efekt może być świetny. Wygładzenie, przebaczenie, uleczenie, miłowanie, pokój i radość. W kontekście uraz, w kontekście tego, że powinny być podziały, chciałbym, abyśmy z taką refleksją w sercu przystępowali do Wieczerzy Pańskiej.